Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą audycję. Mamy już koniec lutego i mam nadzieję, że wkrótce przyjdzie do Polski wiosna. Na szczęście dzień jest już dużo dłuższy niż w grudniu. W grudniu robiło się ciepło przed 16, a teraz po 17 jest jeszcze widno. Powoli zaczynam jednak Tęsknić za słońcem, bo już od kilkunastu dni jest szaro, buro i ponuro Dlatego trochę zazdroszczę, gdy piszecie o pięknej pogodzie w Waszych krajach Dziękuję za wiadomości od Was Zawsze z przyjemnością je czytam Czasami również zadajecie mi pytania Dziś chcę odpowiedzieć na pytanie, które dostałem od Michelle który mieszka we Włoszech. Posłuchajcie, co napisał Michel. Cześć Piotr, jak się masz? Mam nadzieję, że wszystko w porządku w Warszawie. Tu w Genui jest ok, Pogoda jest fajna i dziś mamy 10 stopni. Jest słońce. Nie wiem, czy w Polsce mówicie trzy razy dziękuję. Nie wiem nawet, czy tak mówimy we Włoszech, ale... Co chciałem powiedzieć, to po pierwsze, że Twoja metoda jest bardzo skuteczna i interesująca. Wczoraj zacząłem słuchać pierwszej lekcji z idiomami i muszę powiedzieć, że jest wspaniała. Niektóre idiomy są podobne w języku włoskim, ale najważniejsza rzecz jest, że Twoje lekcje są zabawne i interesujące. Po pierwszym słuchaniu mogłem zapamiętać prawie wszystkie idiomy. Chcę słuchać Twoich nagrań jak najwięcej codziennie, bo jestem pewny, że to jest najlepsza metoda, aby nauczyć się języka polskiego i innych języków obcych. Ola, moja dziewczyna, jest bardzo szczęśliwa z moich postępów i ona też Ci dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. Papa, Michel. Postscriptum. Zauważyłem, że kiedy słucham, gdy mówią po polsku szybko, to mam trudności ze zrozumieniem. To jest oczywiste, wiem ale być może powinienem słuchać jednocześnie też coś trudniejszego. Czasami słucham trójki Polskiego Radia i rozumiem tylko kilka słów. Co myślisz na ten temat? Czy może nie mam cierpliwości? Michel, po pierwsze dziękuję bardzo za e-mail, dziękuję za miłe słowa. Bardzo się cieszę, że robisz szybkie postępy słuchając moich materiałów. Po polsku często mówimy dzięki po tysiąc kroć albo tysiąckrotne dzięki. Tysiąc kroć to po prostu tysiąc razy, czyli bardzo, bardzo dużo razy. Jeśli chodzi o Twoje wątpliwości, to zupełnie Ci się nie dziwię. Sam się nad tym zastanawiam. Sam mam chęć słuchać rzeczy trudnych, gdy uczę się hiszpańskiego i wiele razy. Zdarza się tak, że mało rozumiem. Myślę, że powinniśmy jednak słuchać w większości rzeczy takich, które rozumiemy lub rozumiemy dużą część tego, co słuchamy. Ale od czasu do czasu dobrze jest posłuchać czegoś, co jest dużo trudniejsze, ale za to bardzo ciekawe. Myślę, że nie powinniśmy bać się słuchać rzeczy dla rodowitych użytkowników języka, którego się uczymy. Nie możemy zamykać się i słuchać tylko rzeczy przygotowanych dla uczących się. Jeśli uczycie się polskiego, to od czasu do czasu powinniście posłuchać radia, telewizji, obejrzeć film... Nawet jeśli niewiele z tego rozumiecie W końcu o to nam chodzi, żeby rozumieć właśnie taki codzienny język Żeby rozumieć ludzi, móc oglądać filmy, słuchać radia Po to uczymy się nowego języka Dlatego moim zdaniem nie powinniśmy się bać I od czasu do czasu powinniśmy słuchać takich rzeczy Czasami trochę za trudnych Mówię od czasu do czasu, a nie ciągle, bo jeśli ciągle będziemy słuchać rzeczy zbyt trudnych, to po pierwsze niewiele się nauczymy, a po drugie możemy stracić motywację do nauki. Bo poczujemy, że nic nie rozumiemy i pomyślimy sobie, że nie robimy żadnych postępów. Jest taka bardzo dobra reguła. 80-20. Myślę, że w tym przypadku ta reguła będzie bardzo dobra. Moim zdaniem dobrze jest słuchać rzeczy łatwych przez 80% czasu, a rzeczy trudniejszych przez pozostałe 20%. Tak ja staram się robić i tak polecam Wam robić z językiem polskim. Jeszcze raz dziękuję Ci, Michelle, za pytanie. I dziękuję za przemiły list Moi drodzy To nie była jedyna rzecz Którą dostałem ostatnio Od moich słuchaczy Uczniów, przyjaciół Jeśli oglądacie moją ścianę na Facebooku To pewnie widzieliście filmik Na którym pokazuję paczkę Którą dostałem od Alejandro z Meksyku Dziś chcę opowiedzieć więcej o tym, co dostałem od Alejandro Przy okazji chcę Ci bardzo podziękować, Alejandro Zrobiłeś mi wielką niespodziankę i ogromną przyjemność To pierwsza paczka z Meksyku, jaką kiedykolwiek dostałem Na pewno jesteście ciekawi, co było w środku Otóż w środku były dwa filmy Jeden film opowiada o narodowym napoju Meksykanów, czyli o mescal. Jest to napój alkoholowy, który produkuje się z agawy. Drugi film, i o tym filmie chciałbym dziś opowiedzieć, mówi o Polakach, którzy znaleźli się w Meksyku w czasie II wojny światowej. Ten film nosi tytuł Santa Rosa Odisea al Sonde Mariachi. Został wydany z okazji 70. rocznicy przyjazdu Polaków do Santa Rosa. Ten film opowiada historię Joanny, młodej dziewczyny ze Szczecina. Szczecin to miasto w Polsce. Szczecin leży na północnym zachodzie. Bardzo blisko granicy z Niemcami I bardzo blisko Morza Bałtyckiego Joanna postanowiła pojechać do Meksyku Aby odszukać grób swojego dziadka Który zmarł podczas pobytu w Santa Rosa W filmie widzimy Joannę i jej ojca którzy jadą do Meksyku, do Santa Rosa i szukają grobu jej dziadka. W tym samym czasie razem z nią odkrywamy historię 1500 polskich uciekinierów, którzy w czasie wojny znaleźli się w Meksyku. Właśnie w Santa Rosa, właśnie tu odkryli swoją nową ojczyznę. W 1943 roku grupa polskich uciekinierów ze Związku Radzieckiego razem z setkami sierot przyjechała na zaproszenie prezydenta Meksyku do pewnej kolonii, która nazywała się Santa Rosa. Santa Rosa przekształciła się w małą ojczyznę dla Polaków na następne lata. W filmie widzimy wspomnienia osób, które wtedy były małymi dziećmi, a teraz są już dziadkami. Moje najlepsze lata były te trzy lata w Meksyku. To była moja młodość. Wszystko, co się nauczyłam w życiu, to się nauczyłam w kolonii Santa Rosa, w obozie uchodźców. Z Polski, przez Ukrainę aż na Syberię, do Archangielska. Potem z Kazachstan. W taszkięcie dostałem koszyk owoców od jednego kozaka. Potem tutaj, do Krasnowodska. Morze Kaspijskie, Pychlawi, Teheran. Dalej do Afchazu. Tu weszliśmy na angielski okręt, do Karachi. W Karaci byliśmy około czterech miesięcy. Tam nam powiedzieli, że pojedziemy do Meksyku, Afryki albo gdzieś indziej. Nie było wiadomo dokąd. Opowiadają bohaterowie filmu. Meksyk był jedynym z krajów spoza wspólnoty narodów, który zaoferował pomoc dla polskiej ludności, która znalazła się w obozach w Iranie. Na Syberii chodziliśmy do szkoły, ale nauka była po rosyjsku Pan pokazuje zdjęcia klasy, a na nich siebie, kolegów i swojego brata Wszyscy ubrani są bardzo źle, wszystko mają dziurawe i brudne Miałem wtedy dziewięć lat, nie widziałem swoich rodziców od wielu lat Byłem sierotą na Syberii panował głód. Trudno było znaleźć coś do jedzenia. Nie było nawet chleba. Dziesięcioletnie dzieci musiały rąbać drewno na opał. A zimy na Syberii są ostre. Nasi bohaterowie spotkali się z konsulem honorowym w Meksyku, Wojciechem Sebelskim synem ówczesnego konsula, który przyjmował polskich uchodźców Santa Rosa. Z tamtych czasów zachowało się wiele zdjęć i dokumentów. Między innymi oglądamy dziennik, który opisuje podróż z Syberii przez Persję, potem Indię i dalej statkiem do Australii, a dalej do Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. I w końcu do Meksyku, do Santa Rosa. Pierwszy transport Polaków z Syberii dotarł do Los Angeles w czerwcu 1943 roku. Amerykanie zamknęli uciekinierów w obozie razem z Japończykami, którzy byli internowani jako potencjalni wrogowie Stanów Zjednoczonych. Amerykański rząd nie chciał przyjąć polskich uchodźców W obozie czuliśmy się tak samo jak w obozach rosyjskich Mówi nasza bohaterka Amerykańscy żołnierze chodzili z karabinami i pilnowali, żeby ktoś nie uciekł Polscy przedstawiciele starali się o to, aby grupa uchodźców została w USA Ale rząd amerykański nie pozwolił na to Polacy Jechali amerykańskimi pociągami do Teksasu. Żołnierze pilnowali ludzi, nie wolno było otwierać okien i nie wolno było rozmawiać z Polakami. W Teksasie uchodźcy wsiedli do pociągu meksykańskiego. Nie było już policjantów, nie było wojska, można było otwierać okna na stacjach. Meksykanie podchodzili i rozmawiali z dziećmi, chociaż nikt z Polaków nie rozumiał hiszpańskiego Nareszcie poczuli się wolni Zaczęli śpiewać polskie piosenki W końcu zaczęli się śmiać Pociąg przywiózł ich do Leon Najpierw przyjechaliśmy do Leon Bo Santa Rosa nie była jeszcze gotowa Byliśmy dziećmi Na stacji byli chyba wszyscy ludzie z miasteczka Panie Meksykanki przytulały nas, obejmowały i pokazywały niebo. Dzieci płakały na stacji kolejowej, grali mariaci. Meksykanie przyjęli Polaków, niezwykle serdecznie. Con un grande abrazo, muy grande. Długiej męczarni Po nieprzyjemnym pobycie W Stanach Zjednoczonych Pierwszy raz ktoś Okazał im serce Wszyscy Polacy Mają cudowne wspomnienia Z Santa Rosa Wielu z nich zostało po wojnie Na stałe w Meksyku W Meksyku czuliśmy się Tak jakbyśmy byli Z powrotem w Polsce Obchodziliśmy święta na Boże Narodzenie śpiewaliśmy kolendy. po Wielkanocy robiliśmy śmigus dyngus, mówi jedna z pań na filmie. W okolicy Santa Rosa była inna wioska meksykańska. Tam mieszkali rancheros i mariachis. Jeden z nich nazywał się Manuel Vasquez. Właśnie on śpiewał piosenki dla jednej z bohaterek. Czasami rodziły się polsko-meksykańskie miłości. Wśród zdjęć widzimy pierwszy polski ślub w Santa Rosa. To państwo wiercińscy. Oglądamy inne zdjęcia, na których widać polską szkołę, naukę szycia ubrań na maszynach, grupki kobiet z dziećmi pozujące do zdjęcia. Widzimy szkołę, przed szkołą są palmy i piękny ogród z różami. Dzieci pracują w ogrodzie, sadzą kwiaty. Ludzie pracują w szpitalu, w kuchni, w szkole, w ogrodzie. Wszyscy dorośli pracowali. Dzieci uczyły się, bawiły się i pomagały dorosłym. Jak wyglądało życie w Santa Rosa? To było zupełnie jak małe miasteczko. Tam był prezydent, administracja, policja, nauczyciele, zarządzanie pieniędzmi. Była szkoła, dzieci rano chodziły do szkoły. Była otwarta świetlica, czyli miejsce, gdzie dzieci mogły razem spędzać czas. Była biblioteka z polskimi książkami. Niektóre dzieci pierwszy raz w życiu miały swoje zabawki. Był nawet basen dla dzieci. Wydawane było czasopismo Polak w Meksyku. Polacy mieszkali w Santa Rosa przez pięć lat i do tej pory są bardzo wdzięczni Meksykanom za serdeczne przyjęcie. Po wojnie tylko 87 Polaków wróciło do Polski. Większość wyjechała do Stanów, a niektórzy zostali w Meksyku. W Chicago powstał klub Polaków z Santa Rosa. Weterani Santa Rosa spotykają się każdego roku i wspominają stare czasy. Wspominają swoje dzieciństwo w Meksyku. Spotkaniom zawsze towarzyszy orkiestra Mariachis. Wszyscy tańczą i jest bardzo wesoło. Niestety co roku jest coraz mniej osób które przyjeżdżają na to spotkanie. Obecnie w Santa Rosa jest dom dla sierot, prowadzony przez księży Salezjanów. Joanna niestety nie znalazła grobu swojego dziadka, ale za to powstał. Ciekawy dokument, ciekawy film, który opowiada o ludzkiej pomocy, o serdeczności, której doświadczyli polscy uchodźcy od. Meksykańskich przyjaciół Dziś w Polsce, w Europie jest wielka debata Na temat uchodźców z Bliskiego Wschodu Nie bardzo wiadomo, jak ten problem rozwiązać Z Syrii, z Afryki, z Afganistanu Wciąż napływają do Europy Wśród nich widzę wielu młodych mężczyzn Niektórzy porównują tę sytuację do sytuacji, w jakiej byli polscy uchodźcy w czasie II wojny światowej. Z całym szacunkiem dla uchodźców i imigrantów widzę tu jednak pewną różnicę. Polscy uchodźcy z sowieckiej Rosji, którzy znaleźli się w Persji, to byli oczywiście mężczyźni, kobiety i dzieci, jednak Mężczyźni, ogromna większość z nich Utworzyła armię Oni wstąpili do wojska Aby walczyć o wolną Polskę Przez Iran przeszło ponad 100 tysięcy Polaków Z czego 60 tysięcy wstąpiło do wojska Aby walczyć o wolną Polskę Ponad 20 tysięcy to były dzieci Do Meksyku, Indii Nowej Zelandii, Portugalii, Kongo, Ugandy i innych krajów Afryki trafiły głównie kobiety i dzieci. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat polskich uchodźców w Iranie, to posłuchajcie podcastu numer 261. Być może słuchają mnie teraz dzieci albo wnukowie osób, które kiedyś wyemigrowały z Polski. Myślę, że słucha mnie Charlie, którego pradziadek z polskich Kaszub wyjechał do Winony i tam w 1872 roku znalazł swoją nową ojczyznę. Charlie przysłał mi historię swojej rodziny. Napisał wszystko po polsku. To bardzo ciekawa lektura dla mnie. Dzięki Charlie. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam. Przysyłajcie historie swoich rodzin. Mogą być napisane, a może macie chęć opowiedzieć je sami. Może macie chęć zrobić nagranie i przysłać do mnie. Z wielką przyjemnością wysłucham takiej opowieści. A jeśli zgodzicie się, to możemy takie opowieści zamieszczać w naszym podcaście. Co myślicie na ten temat, moi drodzy? I tak powoli dzisiejsza audycja dobiega końca. Jeszcze raz dziękuję Alejandro za niespodziankę. Sprawiłeś mi wielką przyjemność. Zapraszam Was do słuchania starszych podcastów. Zapraszam do korzystania z kursów, które dla Was przygotowałem. Piszcie do mnie, zadawajcie pytania na Facebooku lub w komentarzach pod podcastem. Oczywiście zapraszam Was do klubu VIP, który działa już od roku i rozwija się bardzo dobrze. Mamy już ponad 160 różnych rzeczy w klubie. Prowadzę webinary, nasze spotkania na żywo. Myślę, że nasz klub VIP będzie się rozwijał coraz szybciej i że dużo się nauczycie, korzystając z moich materiałów. Kochani, to już wszystko na dziś. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Ściskam Was bardzo mocno. Dziękuję za dziś i zapraszam na następne podcasty. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl